trudne do uwierzenia, ale tak to jest. Ja uważam, że po prostu, jeśli mam jakąś intuicję, jakieś przeczucie książki, jakąś powiedziałbym niezbyt sprecyzowane nawet chaotyczne wyobrażenie jej, to nigdy nie wiem jak ona będzie przebiegać i do czego będzie zmierzać, wie Pan. Ale ta intuicja mną kieruje, że akurat takie, a nie inne przypadki słowo ściąga do siebie. Wie Pan, słowo jest magnesem po prostu. A ponieważ ja wyznaję taką zasadę, że literatura jest sztuką słowa, tylko sztuką słowa, słowo ustanawia świat książki, to słowo ściąga, wie pan, to, co jest mu potrzebne, to, co z wielu przypadków na przykład wybiera jeden przypadek, ale nie umiałbym panu nawet powiedzieć, dlaczego ten przypadek wybiera. Ale wydaje mi się, że trafnie wybierasz. Słowo jest mądrzejsze ode mnie. Słowo jest mądrzejsze ode mnie i jest magnesem. Tak w 2013 roku mówił na antenie programu trzeciego zmarły wczoraj Wiesław Myśliwski. Odszedł w wieku 94 lat. Gigant polskiej literatury urodzony w 1932. I ten, który... Zostawił nam po sobie siedem powieści, pięć dramatów, książkę z esejami, książkę z wyborem rozmów z nim. Ten, który w swoich książkach poruszał tematy najważniejsze, o których dziś będziemy rozmawiać w specjalnym wydaniu Klubu Trójki z Państwa i moimi gośćmi. Są ze mną Przemyśliwieckiej, krytyczka literacka, dziennikarka polityki, przez lata kuratorka Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, a teraz początek sezonów w Bydgoszczy. Justyna Sobolewska. Dobry wieczór, Justyno. Dobry wieczór. Tomasz Pańczyk, przyjaciel Domu Państwa Myśliwskich, przez lata współtwórca Festiwalu Stolica Języka Polskiego, bardzo panu Wiesławowi Bliskiego, a teraz Festiwalu Początek Sezonu w Bydgoszczy. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór. A telefonicznie gdzieś pod Krakowem w swoim domu przyjaciel Wiesława Myśliwskiego poeta, felietonista, redaktor Wojciech Bonowicz. Dobry wieczór Wojtku. Dobry wieczór, witam was serdecznie. Mamy nadzieję, że będziemy mieli dobre połączenie z tobą. Wojtek będzie z nami przez cały czas trwania audycji. Ja bym może od tego słowa zaczął, bo jak słyszeliśmy z ust wielkiego mistrza polskiej literatury, słowo jest magnesem i jest mądrzejsze od niego i od nas wszystkich pewnie. Od Justyny zacznę. Czy ty pamiętasz pierwsze spotkanie ze słowem Myśliwskiego? No, właśnie pierwsze było niepełne, ale kiedy przeczytałam, i to jest zaskakujące, bo myślę, że najważniejszą książką Myśliwskiego dla mnie i zostało już tak, to jest Nagisat, jego debiut. Niesłychana zupełnie książka. Ona właściwie mnie tak została ze mną na zawsze. To jest też książka o tym, Czym, czym jest literatura? Jeżeli literatura ma też swoją ciemną stronę. Dodajmy że... 1967 rok, tak. czyli zupełnie inna Polska, inne czasy. Inne czasy. Też książka o relacji ojciec-syn. Ojciec, który bardzo chce, żeby był, syn był wykształcony, żeby czytał. Natomiast syn wchodzi w świat literatury, w świat słowa pisanego i czytanego i doznaje rozczarowania. To jest właśnie bardzo pięknie pokazane w tej, w tej powieści. Więc Myślę, a później oczywiście był Kamień na kamieniu, Widnokrąg, Łuskanie fasoli. Później te ostatnie powieści, przy których już e, można powiedzieć, że z, no, spotykaliśmy się mm -hmm. z Wiesławem Myśliwskim, robiliśmy z nim wywiady, jeździł do Szczebrzeszyna, więc był jakby rozmawialiśmy o tych książkach, ale najgłębiej we mnie siedzi właśnie Nagisat. Za chwilę wrócimy do studia, do Tomka Pańczyka, ale teraz e, Wojciech Bonowicz. Dla ciebie pierwsze było spotkanie z prozą pana Wiesława, czy... Spotkanie słowo w słowo, oko w oko na żywo. Nie, o nie, nie, nie. Przez teksty. Myśmy się poznali przez teksty. Zanim przyszła ta znajomość, a potem przyjaźń, to ja miałem właściwie przeczytane większość tego, co on pisał. I, i dla mnie oczywiście pierwszą powieścią był Kamień na kamieniu. To było dla mnie objawienie. 84. z kolei rok. Tak, tak. Ja to przeczytałem pod koniec lat 80. Nie, nie 80., nie od razu po wydaniu, ale no w takim momencie ciemnym, kiedy właściwie tak nie wiadomo co się będzie działo i z polską, i z literaturą polską i, i to, było dla mnie, to był dla mnie wstrząs. A, ale rzeczywiście powiedziałbym, że dzisiaj jakby mnie ktoś zapytał, która książka najbardziej mi bliska, to tak, żebym wymienił nagi sad. Jeden tak, jest taki ogromny potencjał w tej książce poetycki i, i taki wdzięk y, tego słowa, które dopiero się rodzi, właśnie uczy się trochę y, samo siebie i taka świeżość. Chociaż y, y, wszystkie książki Myśliwskiego bardzo lubię, to, to rzeczywiście teraz nawet ostatnio do tego nagiego sadu wróciłem. Chociaż na przykład, kiedy się po latach wraca albo po raz pierwszy czyta to szaleństwo językowe, jakim była druga powieść, czyli Pałac, to nawet dzisiaj w roku 2026, kiedy już tak wiele otrzymaliśmy w literaturze, tu patrzę na Justynę znów, to jednak to robi wrażenie, prawda? Tak, tak, tak. Znaczy właśnie książki Wiesława Myśliwskiego robią wielkie wrażenie na tle później można powiedzieć, że ta jego literatura wpłynęła na innych pisarzy i czasem odnajdujemy właśnie zdanie, czy w ogóle to, tę tendencję i to pragnienie, żeby zdanie było jak zdanie Myśliwskiego. Jego literatura jest oparta na słowie, ale też na zdaniu. On właśnie w tym Szczebrzeszynie, zapamiętałam to, powiedział, zdania są stworzeniami. I e, to było niesłychane, że też to właśnie zdanie było początkiem powieści. W pewnym sensie, że zdanie tworzyło świat, który dalej ewoluował w całą wielką powieść. Więc to była literatura zdania i, e, i ci następni pisarze też o tym marzyli, żeby tworzyć taką literaturę, w której podstawą będzie to zdanie. Tomku, Tomasz Pańczyk, jest z nami w studiu też, a ty pana Wiesława poznałeś w jaki sposób? Kiedy to pierwsze słowo? Jego w twoją stronę padło? Pierwszą książką, którą przeczytałem, to tak jak Wojtek powiedział, tak samo Kamień na Kamieniu uh -huh. i Szymon Pietruszka. A pana Wiesława poznałem w, dwa tyś, w, tyś, tak, w 2015 roku na pierwszym festiwalu ym, w Szczebrzeszynie. No i pan Wiesław został z nami, aż do, był na każdym festiwalu aż do pandemii. To był pierwszy festiwal, kiedy pan, pan, a raczej państwo myśliwcy, bo zawsze przyjeżdżali razem, nie przyjechali i później jakoś już się nie złożyło i do Szczebrzeszyna nie dotarli, dobyt goszczy, tym bardziej. Ale dostał w Szczebrzeszynie Nagrodę Człowieka Słowa, która tak. była dla niego bardzo ważna, tak nam wtedy mówił, że no słowo ustanawia świat, więc bycie człowiekiem słowa to było dla niego coś bardzo istotnego. Tak, w ogóle ja jestem bardzo dumny z tego, że pan Wiesław z nami się tak zaprzyjaźnił. Z nami mówię w sensie ze Szczebrzeszynem, bo to i z nami twórcami festiwalu, i z Justyną, i, i, i z tobą Michale, z ze wszystkimi, ale też z miastem. Ta nagroda była dla niego ważna, ale miasto Szczebrzeszyn też przyznało mu tytuł honorowego obywatela. Więc też poczuło, że że to jest dla miasteczka ważna ta osoba Wojtku, Wojciech Bonowicz, przypomnę jest z nami także y, z domu mm -hmm. pod Krakowem ja bym cię chciał zapytać o jedną ważną rzecz bo ty z naszej czwórki dzisiaj będącej w audycji zapewne najwięcej godzin w życiu przegadałeś przerozmawiałeś z panem Wiesławem Człowiekiem, który no, dochodził do pisania przez wiele lat, pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, potem tworzył regiony, kwartalnik bardzo istotny, także dwutygodnik kulturalny Sycyna. To pisanie szło pod rękę z jego pracą redaktorską. Na pewno miałeś okazję zadać mu to pytanie. Skąd się w nim pisarz narodził? Jak to było z jego dochodzeniem do słowa? No to był taki dość yy, zaskakujący, jeśli wierzyć jego opowieści poród, yy, pojawienie się takiej intuicji. On rzeczywiście yy, yy, kilkakrotnie zastrzegał i, prywat, i w prywatnych rozmowach i w publicznych, że nigdy o tym nie myślał, żeby pisarzem zostać. Ale praca redaktorska, czytanie powieści innych autorów, autorek, jakoś nagle rzeczywiście obudziły w nim takie, takie pragnienie. Pamiętam, że któregoś razu opowiadał yy, i przepisywał jakieś fragmenty w redakcji w redakcji literackiej, w liter, redakcji literatury współczesnej, ludowej, współdzielni wydawniczej, przepisywał jakieś fragmenty powieści, które tam już miał napisane i, i, i tam zaglądali zna, koledzy, koleżanki, co tam się, co on tam pisze. Nie? I on wtedy mówi, że doktora, doktora chce zrobić, prawda? Był tak zawstydzony tym, że pisze powieść, że, że nie chciał się przyznać, co to, co naprawdę powstaje. Więc myślę, że to był taki proces rzeczywiście dla niego samego bardzo yy, nieoczekiwany. I, I co jest rzeczywiście najbardziej niezwykłe to, że bardzo szybko potem wtedy powstała ta powieść, o której ty wspomniałeś, czyli Pałac. Niesamowita, rzeczywiście się przyłączam do tego, co mówisz, taka najbardziej transowa. Ja to mm -hmm. lubię to określenie w stosunku do niej, ze wszystkich, które napisał. I taka rzeczywiście napisana w transie i my ją Ona też jest tak taka czytamy. jak taniec Derwisza. Tak, tak. I on to, i on, on, to i on to tak napisał, prawda? Ale mhm. wszystkie pozostałe powieści to była właściwie to był właśnie zawsze długi proces, wielokrotny proces, czasem proces wyrzucania całych partii przecież przy pierwszej powieści nawet on wyrzucił pierwszą całą wersję my nie wiemy jaka była tak naprawdę ta pierwsza wersja i od nowa napisał powieść zresztą pod wpływem narodzin wtedy syna Grzegorza więc to jest, to jest pewna tajemnica, dlaczego człowiek zaczyna i dlaczego potem chce dalej, prawda no, miał dobry ten, dobre przyjęcie tego debiutu, więc to na pewno bardzo pomogło. W 2013 roku kiedyś, tak jest, no? Nie, nie, to rzeczywiście, bo pomysł był pierwszy, że miał budować y, statki, mhm. że właśnie Politechnika była pierwszym wyborem, ale później się z, jednak stało inaczej. W 2013 roku, <grym> kiedy ukazało się ostatnie rozdanie, e, rozmawiałem z panem Wiesławem u niego w domu, no i właśnie opowiadał mnie i słuchaczom programu trzeciego o tej magii, jak to się dzieje, że rodzą się powieści. Zaczął od opowieści o tym, skąd się wzięła ta konkretna książka, a potem tę myśl rozwinął. Wziąłem swój notes, wie pan. To jest taki notes właśnie. Mniej więcej, jak jest opisany w książce. I mówię tak, tu jest powieść, tylko nie wiem jaka. I oni byli zaskoczeni, wie pan. I im się też to nagle spodobało, ale wie pan, ponieważ podjąłem takie zobowiązanie, że tu jest powieść dając wydawcy, wie pan do zrozumienia, że z tego wyprowadzę powieść ale jak się później zacząłem zastanawiać nad tym to pomyślałem co ja im właściwie obiecałem, jaka tu może być powieść, No, to skojarzy się po prostu przede wszystkim z tak zwanym alfabetem, to co napisze alfabet Myśliwskiego, no przecież to nieprawdopodobne, to nie może być przecież coś takiego. No to byłoby banalne, to wie pan. Powiem panu, że najdłużej zeszło mi myślenie nad tym, jeśli nie alfabet, to co to może być? Długo nie mogłem dojść do, do jakiegokolwiek wniosku, do jakiegokolwiek przeczucia nawet. Co tu może być poza alfabetem? No ale powoli, powoli. Wykrystalizował mi się taki pomysł, że właściwie wdając się w bardzo prostą rzecz, bardzo prostą pracę, to każdy, kto ma notes od czasu do czasu, wie pan, sprawdza ten notes, kogo wykreślić, jak ma za dużo, to przepisuje. Ja przepisywałem parę razy, nie udało mi się nigdy. Wie pan, żeby przecież dawne nazwiska których nie wiadomo co w ogóle, kto to jest i tak dalej, i tak dalej, się zdezaktualizowały, żeby żeby ten notes, wie pan, przepisać. I doszedłem do wniosku, że wychodząc od takiej prostej rzeczy właściwie zajęcia, które, od którego nie można niczego oczekiwać, ale że w tym zajęciu jest pułapka. Że człowiek nie wie, kiedy sam na siebie zostawia pułapkę. Książkę pisze ręcznie, wie pan. pisze ręcznie i nie byłbym w stanie inaczej pisać. Dlatego nie pisze listów, wie pan. Ja nie piszę listów. Rzadko. Ponieważ nie byłbym w stanie napisać listu, to chyba, że, wie pan, do urzędu, to jest co innego, na maszynie. Ale do kogoś nie. Jeśli mi się zdarzy napisać list, to piszę ręcznie, piszę ręcznie. No coś jest, wie pan, w ręcznym piśmie, bo jak pan dostaje od kogoś list napisany na komputerze, prawda, a ktoś z jakąś tam estymą do pana pisze, to jednak szanowny panie pisze ręcznie, i podpisuje się tam z poważaniem też ręcznie Zauważył pan takie Powiedziałbym W listach nawet oficjalnych Co jest w piśmie ręcznym No człowiek jest w piśmie ręcznym Człowiek się ujawnia w piśmie ręcznym Oczywiście, że szacunek i tak dalej I tak dalej no. Ale skąd się bierze to, że przez pismo ręczne Wyrażamy szacunek, prawda Czyli to jest istota pisma ręcznego no. Ja piszę Jak mówię, piszę gumką, nie ołówkiem Piszę ręcznie, ołówkiem. To nie jest dla mnie mordęga. Nie znoszę skreślonego zdania przed sobą. W związku z tym zmazuję gumką skreślone zdanie. Skreślone zdanie przed oczym, mnie deprymuje, wie pan. Ja bym po skreślonym zdaniu nie mógł napisać już dobrego, innego zdania. Kiedy napiszę książkę i wówczas ją na przykład poprawiam, to już poprawiam długopisem. I długopisem ja piszę niewyraźnie. Długopisem właściwie coś takiego jest w tym długopisie, jak ja bym się mścił na tej książce, na tym swoim eleganckim piśmie Wie pan ręcznym, bo już wtedy w ogóle nie mam litości dla tego tekstu napisanego ręcznie. Marzę, skreślam, dopisuję. To wygląda, wygląda dosyć powiedziałbym przedziwnie. Ja po napisaniu książki muszę z tej książki wyzdrowieć. Ja muszę zrzucić ją z siebie. Ja muszę nawet jej zacząć nie lubić. Po to, żeby, wie pan, nie powtarzać Żeby w gruncie rzeczy, kiedy zacznę myśleć o nowej książce, żeby myśleć jak debiutant. Tak zacząć od tej swojej debiutanckiej bezradności. Doświadczać tego, jak nie umiem pisać, a nie jak umiem pisać, wie pan. Przekonanie, że się umie pisać, jest, że tak powiem, pierwszym stopniem do klęski. Więc żeby tego wszystkiego, wie pan, się pozbyć, żeby w miarę możliwości, oczywiście idealizuje w tej chwili, na ile to jest możliwe w takim stanie, wie pan, dziewiczości zacząć książkę. To jest doznanie bardzo z jednej strony, yy, można powiedzieć, przykre, jak się pan widzi, że pan, pan nie bardzo idzie, że pan nie bardzo umie, ale z drugiej to jest twórcze, to jest twórcze, bo pan się zdobywa na coś innego. No nie ma gorszej rzeczy, wie pan, jak pisarz zaczyna pożerać własny ogół, pan, jak przekonany, że jest fachmanem, zawodowcem. Zaczyna książkę po książce i tak, nie, to jest, wie pan, to jest, jak powiedziałem, pierwszy stopień do klęski, dlatego, że no, w sztuce, wie pan, ilość nie przychodzi w jakość po prostu. Niesamowicie się słucha dziś mhm. po latach e, słów z małego wczoraj mistrza języka Wiesława Myśliwskiego, który opowiada o mocowaniu się z ręką i z językiem przy pisaniu kolejnych powieści. No właśnie, to może teraz e, zaczniemy od Tomasza Pańczyka. Kolejną rundę pytań, rozmów, e, wspomnień o wysławie Myśliwskim, który nas wczoraj opuścił w wieku 94 lat. Gdybyś miał powiedzieć, czym dla ciebie był, jest język Myśliwskiego? I ten w książkach, i ten w rozmowach prywatnych. <kluzny> Przepraszam. Takie straszne trudne pytanie. No bo ten język był taki filozoficzny, głęboki. To, co Justyna powiedziała, że tam każde słowo w każdym zdaniu było przemyślane. No taką trochę Biblią tam nie był ten język. O, ciekawe podniesienie do Biblii. To było bardzo ciekawe, że on mówił, i to państwo teraz słyszeli przed chwilą, tak jak pisał. Znaczy rzeczywiście jest tym moc tego słowa. Też no, pamiętam ten, dwa spotkania w Szczebrzyszynie, wrócę do tego wspomnienia, bo jedno spotkanie prowadziłam ja, to był 2016 rok. Drugie spotkanie prowadziłeś ty i to było spotkanie radiowe. To mhm. było spotkanie właśnie, które było emitowane i Wiesław Myśliwski grał e, z radiem, grał z tym medium i grał słowem, ponieważ w, na tym spotkaniu było mnóstwo ciszy, e, czyli coś, co jest przeciwnego w ogóle audycji radiowej. Ta cisza była wypełniona świerszczami, e, ptakami, odgłosami dalekich e, właśnie, bo to wszystko się działo w, w przyrodzie, na, na, na trawie i yy, ja to Ja się pociłem z wrażenia, tak, ponieważ tak. to było bardzo trudne wyjaśnić słuchaczom w całej Polsce Dlaczego i jest na świecie, cisza? czemu jest cisza. Pan Wiesław się tak uśmiechał przekornie, <grym> Świerszcze faktycznie śpiewały. No, skończyło się to fantastycznie, bo owacja tak. stojąco dla niego, ale yy, tak myślę, że on doskonale potrafił bawić się językiem też w taki sposób yy, yy, no, scen no, sceniczny. Tak, sceniczny właśnie. Była w tym też przekora mhm. i trzeba o tym powiedzieć, że on nie był łatwym rozmówcą. I myślę, że wszyscy, którzy rozmawiali z nim, czy yy, byli blisko, doświadczyli tego. On był bardzo wymagającym rozmówcą. Surowym my, człowiekiem. Surowym też, tak. też. I obawialiśmy się, przy, rozmawiając z nim. Oczywiście wielkim wyróżnieniem było przysiąść się do niego, kiedy mówiła, pani tu usiądzie. I z papierosem siedział przy stoliczku w Perle, w Szczebrzyżni. Pani tu usiądzie. Tak ja jakby oczywiście audiencji udzielał. W kowronkach tak. siadałam, ale to nie były łatwe rozmowy, bo on był po prostu, dużo oczekiwał. I też, kiedy prowadziliśmy spotkania, też nie było łatwo. To było tak, że, że miał swoje wymagania. Potrafił być surowy, potrafił być z lekka okrutny nawet, bo to było, w pewnym sensie on miał wielki potencjał sceniczny. On jakby też właśnie wymagał takiej gry. Myślę, że ta, to wymaganie od innych to związało się z wymaganiem wiele od siebie, od języka. To, co opowiadał o pracy nad pisaniem, to jest wielka lekcja pisania. Zawsze jest się tym debiutantem. On mówił, piszę, bo nie wiem. To nie jest tak, że książka jest przemyślana. On, tak każda książka, każda powieść prowadziła go w rejony, których się nie spodziewał. A jednocześnie była jakimś rodzajem samopoznania, i poznania natury człowieka. Przy czym to też jest bardzo ciekawe, że mówił, że przy pisaniu trzeba się oderwać od, od własnej biografii. I na przykład to, że nie mógł napisać książki widnokrąg, to było związane z tym, że nie mógł właśnie oderwać się od swojego życia, od postaci matki, ojca. Więc literatura była też sposobem odrywania się od, swojej, od swojego życia, chociaż tam były elementy autobiograficzne. I to na przykład ta książka, w środku jesteśmy baśnią, która była zbiorem tekstów i wywiadów, pokazywała właśnie jego biografię, której nie znaliśmy jako czytelnicy, bo ona nie przekładała się na jego literaturę w sposób bezpośredni. To było bardzo przetworzone. Widnokrąg, przypomnijmy, to pierwsza z dwóch nagród literackich Nike dla Wysława Myśliwskiego, w ogóle pierwsza w historii Nike, 1997, no a potem 2007 traktat o łuskaniu fasoli. Myślę sobie, że też milczenie w towarzystwie Myśliwskiego miało ogromne znaczenie i to też była jakaś lekcja pokory i mądrości życiowej, Wojciech Bonowicz z nami telefonicznie w audycji. Wojtku, czy ty się zgadzasz z tym, co powiedział Tomasz Pańczyk, że w jakimś sensie język myśliwskiego był albo mógłby być biblijny? Ja bym powiedział, że przede wszystkim to był język bardzo prosty. On, jak się tak przeanalizuje te teksty, po, tak, po, po, strona po stronie, to bardzo często on się posługuje bardzo prostą polszczyzną, zdaniem oznajmującym bądź pytającym takim dość y, y, prosto wykrojonym, a kiedy robi z tego akapit, to już, to już się to wszystko zaczyna komplikować, a kiedy robi z tego rozdział, to to komplikuje się jeszcze bardziej. I tu, tu jest pewna tajemnica właściwie. W tym sensie bym się zgodził, że Biblia też generalnie posługuje się takimi prostymi środkami, one są dla nas proste o tyle, że Ewangelie, prawda, takimi środkami, które, które jakby nie mnożą trudności na pierwszym, w pierwszym kontakcie, ale trudności pojawiają się na tym głębszym poziomie. I... Drugie co, bo słucham tego co mówili, mówiliście bardzo trafnie o tych pauzach, prawda, o tej ciszy. On, to jest bardzo ciekawe, autor grubych w końcu powieści, mm -hmm. prawda, obszernych powieści, w, w kilku wywiadach mówił o tym bardzo otwarcie, że właściwie chodzi o to, żeby słowo doprowadzić w pobliże milczenia. Mm -hmm. Żeby tak pisać, żeby ostatecznie gdzieś w, w, w okolicach ciszy się znaleźć. Bardzo to jest ciekawe. Czę, często o tym myślę. Oczywiście, e, jak, jak się słuchało jego publicznych wystąpień, wywiadów, no właśnie w tych ostatnich latach, kiedyśmy się znali, to, to, to widać było, że mu bardzo zależy, żeby po, po, po zdaniu, które było dla niego ważne, zapadała cisza przez chwilę, żeby ludzie jakby przemyśleli to, co on miał do powiedzenia. To było nawet trochę takie nauczycielskie, no ale też... Um te ludzie przychodzili, myśmy przychodzili na spotkanie z nim trochę jak na spotkanie z mędrcem też, no, to, i on to wiedział, on się tak zachowywał jak, jak, jak mędrzec, który nie musi podkreślać ja wiem, bo po prostu wie, więc on nam wykłada swoją mądrość taką, yy, której go nauczyło pisanie, literatura, inni ludzie i on to robi nam, yy, jakby dzieli się tym, nie, nie, nie, nie naucza z góry, tylko dzieli się i, I daje nam to do, do przemyślenia, więc to było takie zawsze rzeczywiście trochę takie ma magnetyzujące hmm. doświadczenie, tak bym powiedział. Tak? Ja bym jeszcze wróciła do tego kresu kultury chłopskiej, w ogóle o tym, bo to jest związane z językiem, że ten język... On to tak jest tytuł być może że... najsłynniejszego eseju pana Eseju, Wie, tak. tak. Że jednak to jego szacunek dla języka... On zawsze tak mówił, że to jest jednak szacunek właśnie dla języka chłopskiego i że stamtąd jakby czerpał siłę. Miał kontakt jeszcze z tym, to też był kontakt ze zmarłymi. Pamiętajmy, że Kamień na Kamieniu to jest, piosen to jest piosenka. Piosenka, mm -hmm. jakby cała, cała książka musiała dać radę chłopskiej piosence. Y więc, y więc ta mowa chłopska była gdzieś y też y u podstaw, czyli właśnie ta prostota, y ale, ale jednak właśnie zakorzeniona w tej, w tej kulturze. Gdybym was zapytał Wojtku Justyno Tomku o to i poprosił o wskazanie jednym słowem tego, o czym Pisał myśliwski, to co by to było, Wojtek? No to, ja, ja, ja mam taki klucz do jego twórczości, który się wyraża pytaniem, kim jestem? To, to wydaje mi się, że to jest twórczość, której, człowiek, której czytelnik, czytelniczka, którą czytelnik, czytelniczka, jak się spotykają, to muszą sobie zadać to pytanie. Kim jestem? Kim właściwie jest człowiek? Czy to jest jak pojedyncze istnienie, czy to jest takie istnienie złożone? z czego my jesteśmy zbudowani. Wydaje mi się, że kolejne książki komplikują to pytanie i pokazują, żeśmy, że jesteśmy dziełem zbiorowym, że jest na tyle różnych ludzkich życiorysów. Właśnie ten notes, o, o którym była mowa w, w twojej rozmowie z nim, no symbolizuje też tę wielość yy, ludzi, którzy w nas wchodzą i nas kształtują. Nieraz już zapominamy, kim byli, ale coś zostawili jakiś ślad i ten ślad w notesie to jest ślad po tym, po tym, cośmy od nich otrzymali. Więc to się komplikuje w kolejnych powieściach. Ten bohater się rozdwaja prawda, i tak dalej w, os w ostatniej powieści, ale y, to mi się wydaje jest takie w gruncie rzeczy jedno z głównych pytań tej twórczości. Czy, mhm. czy ja wiem, kim jestem? Dziękuję. Ja to samo chciałem powiedzieć, Woj Wojtek mnie ubiegł, że to jest tożsamość i... Czy tych bohaterów jest dwóch, czy jest jeden, to zawsze zawsze Myśliwski pisze o człowieku. Kim on jest, jak ono sobie myśli, um, o życiu, ale to zawsze jest człowiek na pierwszym miejscu. Jeszcze Ustyna. Mhm. Żyjemy, jeśli opowiadamy siebie. Myślę, że też opowieść jest jego podstawą, że, że jakby w Podstawą wszystkiego jest opowiedzieć siebie. Nie żyjemy, jeśli nie opowiadamy mhm. siebie. Stąd się bierze literatura, że ta opowieść jest wszystkim. I to jest właściwie bardzo optymistyczne, bo on nigdy nie stracił wiarę w literaturę. On uważał, że człowiek zawsze będzie opowiadać siebie w różnych formach. Więc literatura będzie potrzebna. Że te opowieści są czymś pierwotnym, przenoszącym nas w przyszłość. Więc to jest taka jasna strona tej wiedzy. Ja myślę, że gdzieś jeszcze dla niego samego, bo o tym mówił, że literatura nie jest najważniejsza. Mówił, że najważniejsza jest miłość i że gdzieś w tych historiach jego właśnie ta miłość tworzy jego bohaterów i, i że jest jakąś podstawą życia. No właśnie. Jest jeszcze jedno słowo, które określa moim zdaniem twórczość Myśliwskiego, ale o tym za chwilę, bo skoro ten wątek przywołałaś, to wróćmy do rozmowy z Wiesławem Myśliwskim z 2018 roku, po uchu ingielnym. Zapytałem go, czy może powiedzieć, że miał udane życie i czy podpisałby się pod takim zdaniem moje życie miało sens. Wie pan, odpowiedź przychodzi pozytywna. To znaczy dochodzę do wniosku, że moje życie miało sens. Miało sens i nawet nie dlatego, wie pan, że ja piszę książki, że te książki, wie pan, spotykają się z życzliwym odbiorem, prawda? Nawet nie to, ale wie pan, ponieważ ja uważam, że w gruncie rzeczy nie literatura to już. Powtarzam się, kiedyś to powiedziałem, jest najważniejsza w życiu, tylko miłość. Wie pan, miłość nas jest największą wartością w życiu. Nie sztuka. Otóż w moim życiu spotkało mnie pod tym względem szczęścia. Bo ja z moją żoną poznaliśmy się, kiedy ona miała 16 lat, ja 17. I on tamtąd jest nam dobrze z sobą. My się w ogóle nie kłóciliśmy nigdy prawie. P prawie nigdy. Czasamiśmy się tam obrażali na jakieś pół dnia na siebie. I nie wyobrażamy sobie życia poza sobą. No to jak mógłbym powiedzieć, że moje życie nie miało sensu. Te przerwy to oczywiście były kolejne machy papierosowe. Pan Wiesław palił niczym e, smog. E, Wojciech Bonowicz, Tomasz Pańczyk bardzo często bywali w domu państwa myśliwskich. E, wielki pisarz dbał bardzo o prywatność, ale kiedy przyjeżdżali na festiwale wspólnie, pani Wacława i pan Wiesław, to było widać to, jak wzajemnie się o siebie troszczą, jak bardzo są zżyci ze sobą. Mhm. Właściwie jedno drzewo, jeden pieni, dwa konary. Tak bym to może obrazowo określił. Mm -hmm. Wojtku, ty się przyglądałeś często na żywo. To było niesamowite, prawda? Ja może odpowiem taką sceną, której nigdy nie zapomnę. To jest właśnie przywiezione ze Brzeszyna po tym długim spotkaniu. Już nie pamiętam, w którym roku, wybaczcie, ale po długim spotkaniu było potem długie podpisywanie. On ponad dwie godziny siedział i podpisywał książki. Wacia, Wacława, jego żona czekała z koleżanką tam obok cierpliwie, aż on skończy. Nie wracała do hotelu, tylko czekała, aż skończy to podpisywanie, skończył. Y ruszamy do hotelu, po drugiej stronie ulicy. Jak pamiętacie, po jednej stronie ruchliwej ulicy Festiwal, po drugiej hotel. Dochodzimy do ulicy, no i nie, nie ma pasów, tam akurat do pasów było kawałek, więc ja mówię, możemy przejść na Kuśkę, tylko po prostu trzeba zrobić to szybko. I Myśliwski odwraca się, Wiesław odwraca się do, do Waci i mówi śmigaj mała. I ona, i ona w, w, w momencie miała znowu 16 lat i śmignęła. Oni, on tak do niej zresztą mówił w domu, przy mnie rzadko zwykle mówił do, do dowcipnie uśmiechając się pani Myśliwska, ale to śmigaj mała, ja tego nigdy nie zapomnę. Ja zobaczyłem w ich oczach, i w jego oczach, i w jej oczach no, y, tych, tych nastolatków, którzy się w sobie zakochali. I to mi właściwie to jest scena, która mi się zawsze przypominać będzie. I jak ktoś mnie pyta, czy istnieje miłość, no to widziałem. To mogę powiedzieć, bo to widziałem miłość i, i, i, i jej dotknąłem w ten sposób. Ty też widziałeś Tomku, prawda? Tak, te, tego oczywiście nie pamiętam, natomiast ja często, szczególnie w ostatnich latach, często wpadałem do, do państwa myśliwskich, no bo najpierw najpierw jeździliśmy z panem Wiesławem, a to po zakupy, a to do dentysty, a to gdzieś tam. To było w czasie, kiedy synowi ukradziono samochód i tam jakaś sytuacja była, że no a później pan Wiesław był coraz słabszy, więc umawialiśmy się, że ja zrobię jakieś zakupy, a to takie, a to inne. Czasami zostawałem na kawę i wtedy właśnie dołączała pani Wacława i to było no, wspaniałe. Ja już przestałem się tak krygować, krygować mhm. bać, tak jak na początku, 10 lat temu. No te spotkania były fantastyczne, a, a oni mówili, mówili, dopowiadali, dolewali kawę i czasami to trwało dwie godziny i to było naprawdę niesamowite chwile. Też pani Wacława była pierwszą czytelniczką, o tym zawsze pan Wiesław mówił. Surową, surową bo była redaktorką, przecież to była jej praca w tak, piwie. Tak, i on się bardzo niepokoił, jak ten właśnie swój rękopis pościerany gumką i jak ona czytała. I to były te poprawki, to był ten cenzor e, rodzinny właśnie, który dopuszczał powieść. E, piękne są właśnie te opowieści o tym wspólnym czytaniu i pisaniu i, e, i tym czytelniku. Ona była tą czytelniczką, e, najważniejszą czytelniczką wszystkich książek Wisława Myśliwskiego. Mówiłem o jeszcze jednym słowie, które dla mnie jest bardzo istotne, gdy chodzi o Odczytywanie powieści Myśliwskiego. Za chwilę was zapytam o to, dlaczego on tak trafił do serc i mózgów setek tysięcy odbiorców, ale wcześniej jeszcze oddajmy głos e, panu Myśliwskiemu o pamięci. Obdarzyliśmy pamięć takimi atrybutami, prawda, jakby pamięć była w stanie zapewnić nam stałość. Pamięć nie jest od pamiętania, lecz od wspominania. To jest zasadnicza różnica, wie pan. Pamięć w gruncie rzeczy po pierwsze jest wybiórcza. Pamięć jest fragmentaryczna. Przecież kiedy wspominamy jakieś zdarzenia z własnego życia, to nie wspominamy w ciągu takim fabularnym, prawda, po kolei, tylko jakieś epizody, jakieś ważniejsze rzeczy. No tak, ale pamięć kreuje, wie pan. Przecież w gruncie rzeczy człowiek, który wspomina, bezwiednie często, kreuje swoje przeżycia. Pamięć nie daje żadnych gwarancji, że tak było. Nawet byłoby źle. Nie chcielibyśmy od pamięci, żeby nam dawała takie gwarancje. Niech pan zauważy, jak ludzie wspominają. Jest We wspominaniu jest coś takiego, wie pan, co ma podkreślić, co ma podkreślić, że nie jesteśmy byle jacy, że nie jesteśmy przypadkowi nawet jeśli to są wspomnienia tragiczne, przykre to my je wspominamy, wie Pan w gruncie rzeczy jak nasze osobiste zwycięstwa żeśmy to przeżyli, żeśmy dali temu radę. Mechanizm pamięci jest bardzo skomplikowany i jak powiadam wielkość pamięci polega, naszej polega na tym, że jest organem kreatywnym niedokumentarnym nie dokumentującym, ale kreatywnym, u źródeł pamiętnika czy wspomnień jest zawsze jakiś sens, jakiś cel. Po co my to piszemy? Niech pan zobaczy, jak ludzie się kreują w tych wszystkich wspomnieniach, które zalewają rynek właściwie w tej chwili. Kreują się i, i po to piszą, żeby się wykreować, wie pan, a nie po to, żeby pisać tak zwaną prawdę o swoim życiu, wie pan. Prawda o swoim życiu jest nie do uchwycenia o gruncie rzeczy. Jak w ogóle prawda Na pewno ta prawda byłaby o wiele mniej ciekawa Oczywiście Także ze zdjęciami jest to samo Niech pan przyjrzy się jak ludzie przeglądają zdjęcia Pokazują innym i tak dalej Jak komentują te zdjęcia Wszystko co pan ma a propos tej kwestii O której w tej chwili mówimy Wie pan Ja mówiąc prawdę sprawdzałem w życiu wie pan. To mnie zawsze jakoś intrygowało jak ludzie wspominają, jak ludzie opowiadają. Mówiąc prawdę, podstawą wszystkiego jest to, że człowiek jest istotą opowiadającą, niesłuchającą, opowiadającą. Niech pan się przypatrzy w towarzystwie normalnym, prawda? Niby ktoś opowiada, wszyscy słuchają. Nie, wszyscy czekają na to, żeby wejść ze swoją opowieścią, wie pan. Człowiek musi się opowiedzieć, wie pan. Być może człowiek, najbardziej tragiczny człowiek byłby człowiek, który by się nie opowiedział. No i takich bezimiennych, bez opowieści ludzi są miliony. Klub Trójki Dziś się wspominamy z małego wczoraj we śnie w wieku 94 lat Wiesława Myśliwskiego. To było o pamięci, ale kiedy przygotowywałem wybór fragmentów z wywiadów, które udało mi się z panem Wiesławem przeprowadzić, no to są dziesiątki zagadnień, przyjaźń, starość, świat, czy to jedyny, na którym żyjemy, czas. Niesamowite było myślenie o czasie Wiesława Myśliwskiego, ale... Na pewno wszyscy doskonale o tym wiemy. Nie wszyscy być może słuchacze, więc powiem. W sieci też jest mnóstwo takich miejsc, w których pojawiają się cytaty z kolejnych powieści wysława Myśliwskiego. Na każdy temat można tam znaleźć wyimki, zdania, aforyzmy, gotowe teksty, które pomagają żyć. I chciałem, byśmy teraz chwilę porozmawiali o fenomenie twórczości Myśliwskiego i tego, że on dla tak setek, wielu, setek tysięcy ludzi naprawdę, był takim filozofem i mistrzem podpowiadającym jak żyć. Jak mu się to udało, Justyno? No to jest właśnie literatura sentencji. No naprawdę mnóstwo jest tych sentencji. to nie jest tylko to pierwsze zdanie, które jest kluczowe. Wybudować grób, to się tylko tak mówi, kamień na kamieniu. No mnóstwo jest tych, tych zdań. Ale no właśnie, że możemy wyjąć coś z tej twórczości... I zostać ze zdaniem, zostać z jakąś mądrością dotyczącą życia ludzkiego. Ja myślę, że najważniejszą cechą, i to słychać w tych wywiadach, które, których słuchamy teraz, to jest ciekawość. On był ciekawy. Myślę, że to jest podstawa w ogóle powieściopisarstwa. Dobry pisarz musi być ciekawy innego człowieka, w ogóle człowieka, siebie też, granic człowieczeństwa, rzeczywistości, pamięci. Właśnie dlatego jest tyle tematów, na które on, o których myślał, o których pisał, że jego to wszystko ciekawiło i ta ciekawość jest w tej rozmowie, że on właśnie cały czas idzie dalej i zadaje te pytania. Myślę, że tym największym przełomem to był właśnie Kamień na kamieniu, powieść, która w 1984 roku sprzedała się w 200 tysiącach egzemplarzy. Myślę, że to było takie też przywrócenie nadziei, że powieść może, że powieść może mówić rzeczy istotne, że powieść właśnie nie jest zaangażowana tam i tam, ale mówi coś naprawdę o człowieku i o jego życiu i o jego najwyższych sensach i, i o tym, po co tu jesteśmy. Chociaż nie wprost, bo przecież on nie dawał żadnych odpowiedzi. Ciekawe jest też, że ostatnie jego powieści, o tym też trochę mówił, są o tym, że się wszystko rozpada, że mhm. człowiek jest w rozpadzie, Właśnie że jesteśmy dwoiści przynajmniej. Dwoiści, prawda? ale że nie da się jakby ogarnąć całości życia i całości człowieka. Dlatego na przykład właśnie te, te dwie ostatnie książki i y, y, są... To już, też, to już jest trochę inny Myśliwski niż ten na początku. On też dochodzi do czegoś, dochodzi do pewnego rozpadu. Ale zawsze jest ten, ta podstawa, że jest opowieść. Że jest opowieść, która nas przenosi w przyszłość. Ty mówiłeś, Tomku, o tym, Tomasz Pańczyk, że pierwsze spotkanie z Wiesławem Myśliwskim to był dla ciebie kamień na kamieniu. Od razu poczułeś, że to jest twój pisarz? Nie, chyba byłem, <śmiech> chyba byłem jeszcze za młody i za mało dojrzały. Natomiast ewidentnie ta książka zrobiła na mnie wrażenie. Ale to, to jeszcze, jeszcze nie byłem zafascynowany myśliwskim. Ale bardzo zgadzam się z tym, co Justyna powiedziała, że pan Wiesław był ciekawy. I do, dowodem na to było to, że on zupełnie nie używał internetu. A jednak jak wpadałem do niego raz powiedzmy na miesiąc... Wszystko wiedział. Wszystko wiedział. Znaczy on miał też dobrą sieć informatorów, bo ten telefon dzwonił non stop tam i to różni ludzie dzwonili i, i to chyba z tych telefonów on, on to wszystko wiedział, ale naprawdę wiedział wszystko, dużo czytał. Ja mu też kupowałem gazety, więc dużo czytał i był na bieżąco. Naprawdę i, i interesował się i polityką, i sportem. Mhm. To było niesamowite, fascynujące. I był przejmował się bardzo, przecież on jakby też żył tym, co się dzieje. On był czuł odpowiedzialność za, też za, za społeczeństwo i za to, jak powinno być, dlaczego jest tak źle. Tak, myśmy się bardzo zbliżyli, bo ja bardzo długo zajmowałem się e, dialogiem polsko-żydowskim i historią Żydów w Szybrzeszynie. E, I pan Wiesław e, no bardzo przejmował się tym, że tak mało w o Żydach się mówi i <śmiech> chyba jako jedyny, jedynemu udało mi się e, wyprosić od pana Wiesława Blerba na książkę, którą przetłumaczyłem, bo generalnie pan Wiesław nie pisał takich rzeczy, mhm. a ja mam. No to znaczy też, że był osobą e, bardzo życzliwą, wbrew temu, że, że e, surową nie wiem, czy mamy połączenie z Wojciechem Bonowiczem, bo oczywiście jest Wojtek. Wojtek do nas wrócił. Wojtku, tutaj, kiedy próbowaliśmy z tobą połączenie nawiązać ponownie, Justyna Sobolewska i Tomasz Pańczyk mówili o, o tym, dlaczego y, Wiesław Myśliwski tak y, umiejętnie trafił do serc i głów y, setek tysięcy mm -hmm. czytelników. Ale tak, tak. ja mam dla ciebie takie pytanie teraz, jako do czytelnika, redaktora i przyjaciela z Małego Pisarza. Czy on sobie zdawał sprawę z tego, dla jak wielu ludzi był ważny? A jeżeli tak, to co ci o tym mówił? Zdawał sobie sprawę. On był bardzo szczęśliwy, muszę powiedzieć. Z każdego takiego sygnału, um, zwłaszcza takiego, kiedy widział, że ktoś um, głębiej przeczytał jego powieści, prawda? albo przyszedł z jakimś problemem, um, dlatego że w powieści coś go zaciekawiło, zaintrygowało. Nigdy nie zapomnę widoku takiego nastolatka, który przyszedł do niego podpisać książkę na festiwalu Konrada w Krakowie i zaczął opowiadać, że pan jest dla mnie ważny, bo pan też stracił ojca. Ja straciłem ojca i widzę w pańskiej w Pańskich książkach, że, pan, że to jest pan, Pana problem. Nie? I to, takie spotkania były dla niego bardzo takie um, mocne. Wiem, wiem, że bardzo je przeżywał. Więc to, to myślę, że to... Um, powiedzieliście bardzo dużo trafnych rzeczy i um, mnie się wydaje, że o sukcesie tutaj um, zdecydowało także to, o czym tam Justyna wcześniej w programie wspomniała. Cechą języka chłopów, sposobu opowiadania chłopów, takich, jakich ja też znałem, bo, bo jestem z rodzin chłopskich i, i, i, i pamiętam, ale też takich chłopów, jakich poznałem, nie wiem, jeżdżąc na podhalu, Podhale na przykład, nie? jest to, że człowiek próbuje opowiedzieć Swoją, swu, swoje do, przeżycia, swoje doznania, ale ci naj, najsprawniejsi co jakiś czas podsumowują to jakimś aforyzmem. To może być taki nawet banalny aforyzm typu takie jest życie, to, to, tak jest taki jest los, ale jest ten element e, złapania jakby ten, ten moment, kiedy nam się wydaje, żeśmy to złapali jakoś prawda słowami i, i, i jakoś panujemy nad tym żywiołem, nad którym oczywiście nie panujemy, bo nie ma, nie ma siły, ale pan, panujemy na moment. I jego literatura dawała taki rodzaj uspokojenia. Ja nigdy nie zapomnę, jak go zapytałem, czy twoja, twoja twórczość może dać ludziom nadzieję. Ją się uśmiechnął i mówi, za dużo ode mnie wymagasz. Ja. Ale potem mhm. odpowiedział poważnie, ale starałem się przynajmniej nie pozbawiać ludzi nadziei. I to jest bardzo trafne, wydaje mi się, że to w dużej mierze też sprawia, że ludzie po te książki sięgają, wracają. One naprawdę nie są proste w lekturze. Bo to jest też ciekawe, że to jest, to, te opowieści to nie są linearne opowieści, prawda, gdzie jest z, z, spiętrzenie akcji, komplikują się wątki, ale w pewnym momencie się to wszystko jest punkt kulminacyjny i się rozładowuje. Tylko to jest nowoczesna proza korzystająca z doświadczeń eksperymentów prozatorskich XX wieku, ale tak jakoś napisana, że ludzie mimo wszystko się w tym odnajdują. Odnajdują swoje życie tam, swoje problemy, swoje, swoje nastroje, swoje prze, prze, przemyślenia i tak dalej. A ja nigdy nie zapomnę, i to już na zakończenie, bardzo dziękuję, bo szybko minęła ta godzina Justynie Zabolewskiej, mhm. Wojciechowi Bonowiczowi, Tomaszowi Pańczykowi, Elżbiecie Malinowskiej i Pierogowi, którzy ze mną tę audycję przygotowali. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy zapytałem Wiesława Myśliwskiego o to, czy istnieje jakiś świat poza tym naszym. Granice, jakie myśmy wyznaczyli tak zwanemu światu doświadczalnemu, empirycznemu ze światem metafizycznym, to my tych granic nie znamy. Że te granice, a może nawet lepiej powiedzieć, nie tyle jej nie znamy, że te granice są płynne. Że my w życiu swoim bardzo często doświadczamy wewnętrznie różnych zjawisk metafizycznych, różnych odczuć metafizycznych na które nie umiemy sobie odpowiedzieć dlaczego tak się dzieje albo nie znamy ich jeszcze wie pan. No niech Pan weźmie tak zwaną telepatię istnieje czy nie istnieje my tego nie wiemy niech Pan weźmie cały świat na przykład w chłopskiej kulturze to było istotne przestrug jedne się sprawdzały inne nie ale to był cały świat właściwie, który zacierał granice między metafizycznością, a empirycznością. Ja nie wierzę w tak zwany, wie pan, realizm. Bo ja nie wiem, co to jest. Ja od kiedyś powiedziałem, że ja mógłbym realizm zaakceptować, to pojęcie realizm pod jednym warunkiem, że każdy człowiek ma swój realizm. Tak samo jak nie ma takiej rzeczywistości, choć posługujemy się pojęciem rzeczywistości nagminnie, która byłaby tym samym dla wszystkich Wszystko jest wewnętrznym światem człowieka Ten świat Jest wewnętrznym światem człowieka przede wszystkim A nie istnieniem na zewnątrz jego Mogłbym się potwierdzić Przywochaniem jednego zdania Które kiedyś powiedziałem Ulegamy złudzeniu Jeśli nam się wydaje Że wiemy w jakich czasach żyjemy Ponieważ wszystko jest wewnętrzne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 Lub trójki. W tej audycji, która dobiega końca, wspominaliśmy dzisiaj wielkiego pisarza, z zmarłego wczoraj Wiesława Myśliwskiego. Nie tylko w swoim imieniu, dziękuję za każde zdanie. Michał Nogaś to To była powtórka programu. Nic straconego. Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia. Zapomniałam, po co wyszłam. Odmieniłam cię we wszystkich czasach, wciąż się coś nie zgadza. Miałeś wyjść mi z głowy jak po fajki na pięć minut, przez dwa lata nie wracasz. Zstygłam od czekania aż wyschłam miałam wrócić ci do snu jak myszka. Tak przepraszam, że nie przyszłam. Się nie złapaliśmy w klatce jutra. Jakoś jest inaczej. Jak dzieciaki krzyczeliśmy sobie, że na zawsze rzuciłeś, tak się nie bawię. Pisany w bliznach, ale już przywykłam Mieliśmy się później spotkać w myślach Lecz wyszedłeś zanim przyszłam Chciałabym cię chociaż minąć w bramie Tylko tak przypadkiem I zapytać tak po prostu, co u ciebie słychać Rano zjemy śniadanie dopóki nie wstałem.